Kamil Dziadkiewicz, Social.pl i Social5 i Michał showroom. Ja przyznam się do tego, że dopiero dzisiaj zauważyłem, że działa tak zwany Knowledge Graph na Google. Tak, podejrzewam, że być może regionalnie został włączony teraz na tą część Europy. Ja jestem specjalnie skonfigurowany na Google Coma. Tak, żeby zobaczyć update nieco wcześniej, widziałem go. Natomiast chcemy kilka słów dosłownie powiedzieć na ten temat. Co to jest? Knowledge Graph w sytuacjach, w których jest to odpowiednie, w bocznej, w miejscu, gdzie normalnie pojawiłby się adwordsy, pokazuje nam e, powiązane pojęcia lub osoby z tematem naszego wyszukiwania. I na tej zasadzie, jeżeli wyszukamy, nie wiem, Welsha, będziemy mieli do, informacje na temat Wikipedii, będziemy mieli informacje na temat osób, które są powiązane z projektem Wikipedia i tak Jak wyszukamy Da Vinci, to zobaczymy renesans, zobaczymy jego bio wzięte z Wikipedii i tak W każdym razie zobaczymy ileś informacji na temat pojęcia, którego, które wyszukujemy, bez kliknięcia. I tutaj moim zdaniem ty przed kliknięciem szukaj, tu się pojawia, ale, ale jak nie rozumiem kiedy, pisa, nie, pisa, kiedy ty pisa, szukasz, Pisałem pisa, pisa Microsoft. Tak. No już to robiłem nie działa mi. Nie działa. A, to, no nie jest to mi jest to właśnie mi. Michał jest wyłączony z góry, która <grym> ja może <grym> podziwiać. A ten ten, na komie też mi nie działa. No właśnie na mi, mi się zadziałał. Ja o tym widziałem filmik parę miesięcy temu i czekałem aż to zadziała i dzisiaj zadziałało. No, mi to działa. Pokaż mi to, proszę. W każdym podziału tych Wydaje A, mi się. rzeczywiście. Wyda, wydaje mi się, że to jest troszeczkę odpowiedź na Wolfram Alpha. Właśnie odpaliłem sobie w nowej karcie Wolfram Alpha, żeby, żeby zobaczyć, jak to ja się bo... Czy korzystałeś z Wolfram, czy nie? Ja tylko dla zabawy przyznam szczerze, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło korzystać z Wolfram'a tak. Yy tak żebym szukał rzeczywiście jakiejś informacji przez niego. To znaczy, jeżeli chce sprawdzić populację, populację Polski, to wpisuje populacja polska w Wikipedii w serwis z Google i znajduję artykuł o na Wikipedii. Tak, dlatego y, właśnie i tutaj jest pewna różnica. Google to jest y, usługa, która nie wymaga od Ciebie składni i w związku z tym ten graf będzie docierał w sposób nieco bardziej naturalny do ludzi, którzy będą korzystać z tego grafu mm -hmm. Natomiast Wolfram Alpha moim zdaniem docelowo jest jednak backendem i to, że Siri na przykład odpowiada tak. na wszystkie te pytania, na które nie powinno za chuja pana, przepraszam <śmiech> zupełnie, wcale zupełnie nie powinna znać odpowiedzi to jest właśnie yy, yy, zasługa Wolfram Alpha z którego korzysta, tak? I to, że można zapytać ile batonów Mars w, w Siri, można zapytać, ile batonów Mars zostało wyprodukowanych w zeszłym roku i pojawia się odpowiedź, Siri odpowiada, to jest ja zasługa Wolfram Alpha. I to jest właśnie różnica między tymi dwoma podejściami, tak? Z jednej strony mamy Consumer Oriented Google, które pozwala Ci zadać proste pytanie i otrzymać odpowiedź razem z, tym, z tą wkładką, a Wolfram Alpha myślę, że tam jest bardzo trudno zadać pytanie, na które Wolfram odpo umie odpowiedzieć. To, mm -hmm. to nie jest prosta sztuka, trzeba się nauczyć pytać. Czyli generalnie Wolfram zmierza w kierunku Google, a Google w kierunku Wolfram. Nie no, ale też, też jest po prostu no trochę, tak. że ale, Google ma ci umożliwić dotarcie do innych stron, na których znajdziesz informacje w, w swoim... No właśnie, tu, tutaj jest, tu się pojawia moje pytanie, bo nie do końca, bo jeżeli Google wyświetla te informacje, no właśnie. to po co miałbyś klikać na którąś mm -hmm. ze stron i no już właśnie. teraz serwisy pogodowe są strasznie wściekłe na to że w momencie kiedy wpiszemy jakieś miasto w Stanach Zjednoczonych w Polsce jeszcze to nie działa też tak, pojawiają się, tak, no, tak, właśnie, tak. Już, no właśnie, oni są dosyć szybcy więc y, już teraz nie muszę wchodzić na serwis pogodowy który ma display'a i który ma to wszystko dlatego, że pojawia się ta informacja wewnątrz Google'a Kamil, trochę nie jest tak jak nie wiem z programami Kim. To samo, pisujesz sobie Warszawa. Kina? I tak wejdziesz na stronę sprawdzić, czy na pewno. Ja, ja, to czy... to ja nie wiem na przykład. Go tak? go I go ja go widzę reportuary Rekin, okay. to wchodzę na stronę i sprawdzić czy ja będą dobrze skeszowali te wyniki. Góry, ja to... Tak, ale jednak to jakby przymus nie, no do tak ich kliknięcia się zmniejsza. Z ich i, perspektywy to jest świetne rozwiązanie na pewno. Bo jeżeli ktoś szuka rzeczy o, o co im chodzi, pytanie jakby, moje pytanie, bo to co widzę to już mnie nie interesuje, to co jeszcze tego nie widzę to mnie interesuje, tak? I teraz moje pytanie czy jest takie, czy Google chce być kompendium wiedzy samym w sobie zamiast odsyłaczem do wiedzy. A ja bym bardziej zapytał, czy niedługo na wpisanie, e, na wpisanie social DDP nie będziesz mógł kupić po prostu tego typu reklamy, która jest tak jakby informacjami o, o twojej firmie, o twojej rzeczy. Mm, dla no więc, miejsce jest właściwe, ponieważ Dokładnie. jest to miejsce, które normalnie zajmują AdWordsy, tak? E, I teraz... Czy będę mógł sobie wybrać połączenia, z którymi chcę być kojarzony, czy będę mógł sobie wybrać, e, Wie, że, tak. że kiedy wpisane jest social data, to wyświetla się TechCrunch jako osoby powiązane? Mm. Bardzo chętnie. Mm, <laughs> Teraz nowy display na Google? No więc właśnie, na razie nie i, i na razie jedyne miejsce, w którym wyświetlają się knowledge graphy, to te, na które nie zostały wykupione AdWordsy w momencie, kiedy AdWords są kupione na jakieś hasło, to Knowledge Graph przestaje obowiązywać. Ja myślę, że są dwie, dwie możliwości. Jedna jest taka, że rzeczywiście jest tak i że rzeczywiście nową formą displaya jest ten, to connection, które jest budowane sztucznie za pieniądze, ale druga możliwość jest taka, że jednak Google czuje oddech konkurencji na plecach i chce być bardziej e, użyteczny niż inne serwisy. Bo ja na przykład, jeżeli chodzi o BackDuck Go, to jest e, warka, popularna, tak, to bardzo to... popularna poszukiwarka, której, której ideą jest brak zasysania jakichkolwiek informacji osobistych i całkowicie czysty interfejs, a z drugiej strony Bing, o którym za chwilę, e, sekundę sobie powiemy, być może Google chce przejść do przodu i w związku z tym chce oferować coś, co jest unikalne. Natomiast ci, którzy się pozycjonują na pierwszym, drugim i trzecim miejscu stracą na tym, dlatego że na tych samych miejscach widzimy knowledge graph, który mówi nam wszystko to samo. Mówiliśmy o tych miejscach pozycjonowania? Mówiliśmy w zeszłym no. tygodniu, tak. Razem, tak, ostatnim razem. I i tu jest pytanie. Nie wiem, nie wiem do czego zmierza, zmierza Google. Wiem, że Knowledge Graph przydał mi się 100 razy, dlatego że wystarczy mi ten snippet z Wikipedii, żeby dowiedzieć się mniej więcej tego, o, o co mi chodziło i nie muszę zaglądać dalej. E, więc. Ja co, Kamil, nie wchodźmy może w Binga. Doszliśmy do wniosku, że u Ciebie działa wcześniej ten Knowledge Graph, u mnie dopiero dzisiaj, a u Michała w ogóle jeszcze nie działa. Przejdźmy do tematu startupów. Jak zatrudniać ludzi do startupu? <śmieniu> <To jest tam śmieniu> jak zatrudniać ludzi do startupu, żeby, <śmieniu> żeby funkcjonalność jednocześnie. Dokładnie. No tak, bo rozmawialiśmy chwilę przed odcinkiem, jeszcze w trochę większym gronie na temat w ogóle tego, jak zatrudniać ludzi. To akurat była rozmowa o technicznych, technicznych e, ludziach. O technicznych ludziach, jakichś informatykach i tak dalej, ale tak naprawdę no, dotyczy to Wszystkich. Mhm. Dlatego, że tak, tak. jeżeli tak jakby wychodząc z takiego najbardziej racjonalnego, znaczy naj, naj, najnormalniejszego punktu widzenia, to zatrudniać, trzeba na początku orientować się wśród znajomych, tak, w branży i tak dalej. Zgadza się. To jest jedno podejście, które zazwyczaj, znaczy powinno tak, zadziałać, ale nie, niestety nie zawsze ale działa. Ale dałeś takie ogólne pojęcie, jak się orientować, gdzie bywać, co robić, żeby... Znaczy tak, było. no tak, ale też drugą opcją jest po prostu pójście na trochę łatwiznę, a trochę tak jak wszyscy, to znaczy wypuszczenie ogłoszenia o pracę, tak. I na przykład pytanie jest, czy, czy firmy, tak jakby te, te młode, które nie są, tak jakby kasiaste. nie są kasiasty, powinny na przykład kupować ogłoszenia w pracy IPL, które kosztują 600 zł. I na przykład ja z mojego doświadczenia wiem, że często się nie sprawdzają. To znaczy miałem takie rekrutacje, że tak powiem, gdzie po ogłoszeniu na pracę IPL zgłaszało się jedna, dwie osoby, które w ogóle się nie nadawały na to stanowisko. I to jest tak naprawdę, to są pieniądze mocno... W błoto. Mocno wrzucony w błoto. A szukanie, szukanie, oczywiście networking super ważny, ale też znaczy, nie to, jest to takie proste. Ja w ogóle zacząłbym od tego. Dlaczego ktoś chce pracować w Twoim startupie? Czy dlatego, że ma jakąś pensję? Czy dlatego, że jest e, świadomy tego, że twor tworzy jakiś, jakąś firmę, która w przypadku firmy internetowej no się... Tak, ale się wiesz, tego, trudno jest. Ale podczas rozmowy kwalifikacyjnej w pierwszym dniu pracy nie wytworzysz tego wrażenia, że, do, że ktoś że ktoś, wiesz, że ktoś na mnie tworzy, on, to, to jest osoba, która przychodzi pierwszy dzień do pracy, wiesz, jest zestresowana to musisz to, musisz generalną atmosferą oczywiście, bo to jest 100% zb, że generalną atmosferą w biurze i jakby kulturą firmy to możesz, możesz robić to, że jak ktoś już przyjdzie to tak, ale to mówimy to, teraz o dwóch różnych rzeczach dlatego, że uchodzi. to jest po zatrudnieniu a przed zatrudnieniem jednak e, myślę, że ekscytacja związana z samym charakterem firmy jest związana z ludźmi, którzy byli tam na od początku, tudzież blisko początku i którzy mają to poczucie przynależności do grupy, która buduje produkt. Wszyscy ci, którzy później się tam pojawiają jednak bardziej myślą o tym, że jest to praca, a później mogą być podekscytowani i oczywiście każdy dobry szef, pracodawca i tak dalej będzie próbował budować atmosferę, w której ludzie są podekscytowani tym, co robią i to jest prawda. Natomiast e, networking jest najlepszy no. pod tym względem, że jesteś w stanie nawiązać relacje z kimś, kto później będzie przychodził do ciebie, bo coś się dowiedział. Ale to jest bardzo trudne, dlatego że ilu ludzi możesz sięgnąć takim networkingiem, to nie jest ma na masową skalę, nie możesz tego zrobić. A masowa skala to jest ta, która przynosi ludzi z drugiego końca Twojego social grafu i która <śmiech> się pojawia. Kamil, to w ogóle wszystko zależy od tego na jakim, poziomie, na jakim etapie jest Twój startup. Jeżeli Twój startup jest taki jak na poziomie Startup Weekend, kiedy zaczynasz w ogóle pracę, to jest inna bajka, inaczej jest kiedy masz startup taki, który się już trochę rozwinął i całkiem nieźle sobie radzi, przykład showroom, a inaczej kiedy jesteś na startupem, który jeszcze próbuje nazywać startupem i to jest Facebook. To są zupełnie inne etapy, inni ludzi potrzebujesz, inaczej ich rekrutujesz, znaczy z nimi rozmawiasz, prawda? Tak, Absolutnie tak, dlatego że Facebook ma w kieszeni te 10 czy 12 miliardów no dolarów, tym tak. będę z nimi rozmawiał inaczej. Więc o, o czym, o czym sobie rozmawiamy w ogóle w tej chwili? Nie, myślę, że za, no tak, zatrzymamy więc... się na, polskim, na polskiej realności i nawet tutaj sukces to nie jest to miejsce, ten pierwszy sukces to nie jest to miejsce, w którym spokojnie e, szef siądzie i powie: A teraz nikt się maszyna dzieje, tak? Nie, w ogóle myślę, polskie startupy nie są w tym miejscu, w którym mogą tak o sobie myśleć. No, Muszą pójdę. przez cały czas czuć oddech. Tu mówimy A o takich polskich realiach, czyli pytanie... I teraz tak, ja, ja powiem wam tak. Próbowałem, kiedy nastą na, miała nastąpić rekrutacja do firmy, w której pracowałem, to y, zrobiliśmy ileś kanałów. Zrobiliśmy Facebooka, zrobiliśmy Gumtree, zrobiliśmy jakby... I2I, I, czyli ci, którzy są nam jakoś znani, tak? Facebook kompletnie nic, zero w ogóle. Zdobyliśmy tylko lajki przez ACY i to było wszystko, co zdobyliśmy. <ścoughs> to było wszystko, co zdobyliśmy. Guntry, bardzo duża grupa ludzi, ale... Większość z nich była niekompetentna dokładnie. Nie no, jest. to jest ryzy ryzykowne miejsce. I i profesjonal... znowu... Bo ja w ogóle wychodzę z założenia... Tak, ale że... pracuj znowu jest tak super profesjonalny, że w no, końcu no, nikt się nie. No właśnie. Pracy. Dlatego ja na przykład ostatnio się z założenia, że e, reklama na tak jakby trzeba szukać tam, gdzie ci ludzie mogą być trochę, trochę nie, nie tylko nie dlatego, że szukają pracy, tylko po prostu, czyli jakieś branżowe, branżowe serwisy, które mają opcję no. czasami e, z dodawania ogłoszenia pracy, czasami są one płatne. Ale to wychodzi i tak dużo mniej, i poprzez tak naprawdę to, plus drugą opcją, która też działa, jest, są biura karier na uczelniach. Nie wiem, czy, czy, czy dużo firm to robi, może ciężko mi powiedzieć, ale wiem, że za każdym razem, jak wysyłam do uczelni technicznych w Warszawie ogłoszenie, że szukamy programistów, za każdym razem przychodzą z tego zgłoszenia, i to jest, są naprawdę niezłe zgłoszenia. To znaczy, udało się, znaczy też, też o pracy pewnie się tak źle mówić, bo kiedyś z kolei udało mi się znaleźć. Świetnego pracownika przez pracę, ale jakoś mi, moim zdaniem, do, jeżeli szukamy ludzi, tak jakby z tego trochę startupowego klimatu, środowiska, to świetny to, środowiska, to w pracy nie jest, nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja myślę, że jest w życiu firmy ten moment, kiedy właśnie pracuj jest świetny, dlatego że potrzebujesz człowieka z nieco większym doświadczeniem, ale w menadżmencie, no zespołem mhm. czy zarządzaniem, czy zasobami i tak dalej, tak dalej. Ale to są momenty w tej firmie, której, kiedy już nie możemy go nazwać moim zdaniem do końca startupem. I, i, i nie, ja też nie chcę negować roli pracy i dlatego, że pracuj ma taki wolumen mm -hmm. tych ogłoszeń i tych odbiorców, że należy pochylić głowę. Ale jednak e, i powiem tak, pierwszy raz kiedy strona Google'a pojawiła się w internecie, to pojawiła się na i serwerach Uniwersytetu Stanford. I tego nam brakuje, bo ci ludzie tam są i twoje doświadczenie też to potwierdza, moje doświadczenie też to potwierdza. Ci ludzie tam są i są gotowi robić rzeczy ciekawe i są gotowi pokazywać też, co umieją za pomocą rzeczy, które są ryzykowne i które oni może nie są pewni, że odniosą sukces, ale w które są w stanie zainwestować czas, żeby mogło odnieść sukces. Tak? I wszystkie te... Inkubator to jest strasznie zróżnicowane słowo i nie chcę go nadużywać, ale budowanie możliwości dla tych ludzi, żeby mogli budować projekty, nawet bardzo tanie projekty, dlatego że na przykład webowe projekty w swojej początkowej fazie są niedrogie, tak? Serwerownia i tak stoi na wszystkich polibudach, tak? Mhm. W tym kraju. Są dobre, mocne serwerownie na tych, w tych szkołach. Więc czemu by tego łącza nie, nie podzielić z ludźmi, którzy mają ciekawe pomysły, rozumiecie? Bo. Wtedy też ty, kiedy szukasz ich, to nie szukasz ich przez ogłoszenie, tylko możesz zobaczyć, co się zrobili i mhm. też zupełnie inaczej na nich patrzysz, więc tutaj moim zdaniem to jest też lekcja do odrobienia dla nie tylko technicznych, bo humanistyczne też mają swoją, swój udział w copyright'ie i tak dalej, tak? Ale uczelnie powinny pokazywać dzieła swoich studentów w momencie, kiedy oni są tymi studentami, bo te w ten sposób sprzedają i uczelnie, tak. i samych studentów na rynek pracy. No dobra, Kamila, ja patrz. ważne. Teraz nie tylko szukają nas startupowcy, słuchają nas też osoby, które chcą znaleźć pracę w startupie. To, to jest właśnie tak, główny ta, tak, która który no, no, no. I słuchajcie, co w Waszym zdaniu? Stajecie 100 CV. Co zrobić jako osoba, która chce pracować w startupie, nie chce robić swojego startupu, chce się nauczyć pracować w startupie co zrobić, żeby być wybranym do rozmowy. Właśnie, waszym dla mnie, dla mnie na przykład, jak y, patrzę na CV, to tak jakby umiejętność dostosowania siebie do danego stanowiska. To znaczy, jest, jeżeli robisz rekrutację na wiesz, na, na określoną osobę, to szukasz osób z określonym doświadczeniem. Tak? Jeżeli szukasz stażysty, to szukasz osoby z, z takim doświadczeniem. Jeżeli szukasz y, jakiegoś młodszego programisty, to z takim. A głównego programisty, to z takim doświadczeniem. I na przykład jak ja przeglądam zgłoszenia do pracy na programistów, to no, tak jakby umiejętności i doświadczenie tych ludzi często w ogóle nie współgrają z tym, co było napisane w ogłoszeniu. I tak jakby wiesz, widzę, że dużo ludzi wysyła automatycznie. No, tak naprawdę, widzi, że jest tutaj PHP, a coś tam PHP albo bardzo no. dobrze znam, albo, albo w ogóle nie ale słyszałem i wiesz, wysyłają. A czy w ogóle ten... wiesz, to jest motywacyjne w ogóle, to jest raz, pytanie raz. A moim zdaniem ten... na, na, przynajmniej na techniczne, na techniczne stanowiska to nie ma Nie, nie ma sensu? sensu, bo to ci goście nie mają, oni nie powiedzą. To jak zrobić CV, czy CV, To że ja powiem więcej, Na stanowiska e, typu copyright no. i account moim zdaniem tak samo są niepotrzebne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że e, sednem sprawy jest to, czy ty wiesz gdzie wysłałeś CV. Naprawdę, to jest, mnie, to jest dla mnie naprawdę bardzo podstawowy, ale, ale jest tak niewiele CV, które spływają spełniające ten warunek, że to będą te, które ja zaproszę na rozmowę. Ci, którzy poświęcili 30 sekund swojego życia, żeby wejść na stronę w, w firmy, do której mm -hmm. piszą CV, jeżeli wszyscy inni tego nie zrobili, to ja nie, mam, nie jestem zainteresowany pracą z taką osobą. No tak, to dobrym patentem jest to, co my zrobiliśmy w showroomie i to nie było akurat techniczne stanowiska, tylko bardziej właśnie miękkie. To było tak, że tam wyselekcjonowany na początku właśnie CV i nie, nie było listu motywacyjnego, natomiast później tych wybra, tym wybranym osobom, jeszcze przed rozmową, poprosiliśmy ich o zrobienie takiego researchu, może nie researchu, ale żeby napisali nam jakie blogi modowe, ich zdaniem są fajne, jakie marki modowe ich zdaniem w polskie powinny zrobić na przykład karierę uh -huh. tak, za granicą i uh -huh. tak dalej. Czyli zadanie ten parę takich pytań, żeby właśnie po pierwsze oni wtedy pokazują, że w ogóle im zależy, po drugie pokazują, czy się interesują tym, w czym będą pracować, bo tak akurat to ostanowiskie związane z modą, więc tak jakby to jest spoko też, bo wtedy przy ciebie... Nie, nie wycinasz wtedy ludzi, którzy tego wcześniej nie robili. Dlatego, że odpowiednio hardworking researcher jest w no, stanie ogarnąć to i w momencie, kiedy on przyjdzie na tą pierwszą rozmowę, już wie tyle, ile ci no, tak, jest na żeby wiedział. A Ty tak? masz przed sobą kartkę z jego dokładną stroną A4, widzisz jak to napisał i jest od razu o czym pogadać, nie robisz to przed rozmową. Tak my to zrobiliśmy przed rozmową i to się sprawdziło, to jest pierwsze bo Każda rozmowa tak naprawdę to jest dla ciebie pół godziny czasu, zanim przyjdzie, musisz się przygotować, pogadać i tak dalej, potem zastanowić się jak było. A tak to po prostu masz pierwszy filtr, takie zadanie jakieś. Ja ostatnio robiłem rozmowę, zaprosiłem tylko cztery osoby na rozmowę, czy pięć osób. I od razu wiedziałem, że dana osoba nie pasuje do naszego stanowiska, do sprzedawcy. I co zrobiłem? Nie powiedziałem mi, nie dawałem złudych nadziei i, i nie mówiłem o tym, że będzie kiedyś fajnie, że kiedyś wrócisz do nas, tylko mówiłem tak, słuchaj, a co możemy innego zrobić razem? Okazało się, że ta osoba jest blogger confession, że zajmuje się tymi tymi. To też dobry pomysł. I zaproszę, zaprosiłem na czwarty social Media, powiedziałem, że mam kumplę, ktoś, którymi jeszcze mi zajmuje, być może kiedyś możemy współpracować, ale słuchaj, ty pracuj w swoim CV, bo ono nie jest optymalne, tak? Zrób to i to i to. Może pogadać, pogadamy, może zróbmy jakiś biznes inny. I wiesz, i nie, nie wolałem mówić, że okej, okay, nie, nie wolałem iść tej ścienie do końca rozmowy, że. Ale to, tak, to zobacz, zadzwonić do ciebie. Z drugiej strony poświęciłeś. To jest też nauka może dla rekrutujących, bo tak się wymądrzamy, ale. Może nie warto, jeżeli żeśmy, jeżeli wydarzyła się sprawa pod tytułem poświęciłem 15 minut życia tak. komuś, to może nie warto jest prze, zaprzepaszczać tej relacji. No, tak. być no, Może nie, robi nie coś tego. może okaże się, że ten człowiek robi, e, nie wiem, coś z Lego, co powoduje, że może zrobić wirusa najlepszego we wszechświecie. Tak. A ty o tym nie wiesz, tak? No, a ty <śmiech> z w sobie sensie o życie, żeby... Nie marnujmy <śmiech> ma relacji, no, no, nie, no, ma i nie i relacji. Każ a nie bawicie ta tak, ta, okej. Okay. Zadajesz same pytanie, już wiesz, że ty jest mnie zadzwonisz uh -huh. i idziesz dalej w tym kierunku, to, jest to, jest to jest sensu. Nie? Więc tak, do, dowiadujmy się do jakiej firmy wysyłamy CV to jest a kiedy wierzy. otrzymamy zadanie to spróbujmy po prostu pokazać, że nam zależy, bo życie, powiedzmy sobie szczerze, życie startupu jest pełne wyboi i kłód pod nogi i jeżeli e, pracodawca widzi, że nie jesteś mocno zaangażowany w sam nawet fakt w ogóle zatrudnienia, to może jednak podejrzewać, że nie będziesz zaangażowany w pracę w momencie, kiedy będzie ona w jakikolwiek sposób wyboista, tak. a ona jest wyboista z natury. I też jedna rzecz, nie chcę, żeby tego źle zabrzmiało, ale tak naprawdę przychodząc do, do, do jakiegoś tu młodej firmy, tak, która tak naprawdę wiemy, że na przykład jeszcze na szczęście nie zarabia, albo jest na dorobku, też warto tak jakby starać się E, rozmawiać podczas rekrutacji o tak jakby też o przyszłości, to znaczy się mogę nauczyć. Nie, no tak, czego mogę się nauczyć i co? Jeżeli to wszystko wypali, co zrobimy, to co ja wtedy będę, tak, mm -hmm. tak naprawdę i rozmowa o tym, o, o, o, o jakichś zarobkach też powinna moim zdaniem jakby odpowiadać w sytuacji, tak, sytuacji. Tak, sytuacji firmy, że Właśnie. słuchaj i wiesz, no, my, my staramy na przykład się to mówić dosyć otwarcie, że, że mamy takie i takie plany. Jeżeli to wszystko się powiedzie, to będzie tak i tak. Teraz może być tak. Także wiesz, no jest... Yy, mi się wydaje, że to jest sensowne podejście i że też trzeba trochę o, trochę o tym myśleć, że inaczej się idzie do korpo, gdzie się ma stałą pensję i trzeba siedzieć po godziny i jest, yy, no, jest jak jest, a inaczej jest, jak się idzie do firmy, która może, nie wiem, w, w, ciągu, w ciągu tygodnia zmieni totalnie profil działalności, ale to jest właśnie ekscytujące i to jest najfajniejsze. Tak I chcieliśmy wam przypomnieć wszystkim, że... Jakiś czas temu w Palo Alto banda ludzi oglądała Zulandera i kodowała dlatego, że lubiła, a na końcu dostali każdy po 5 czy 6 akcji Facebooka i nigdy już więcej nigdy nie będą musieli pracować. Więc y, mu, musi być ta ekscytacja samym procesem też w tak. środku, bo inaczej, ale też nam się byłoby trudno chyba dogadać z osobą, po prostu tak dogadać, bo Ludzie, którzy tworzą ten startup i którzy wymyślili ten startup i którzy zaangażowali się w ten startup, trudno będzie się dogadać z człowiekiem, który przyszedł tutaj po prostu pozamiatać i wyjść. No tak, to prawda. Będzie się po prostu trudno porozumieć. Więc i to jest ciężki kawałek chleba, ale, ale raz na kilka razy okazuje się być tym właśnie, co powinieneś był zrobić, żeby być do końca życia szczęśliwym. I to jest ta obietnica, która się czasami spełnia, a czasami nie, ale bez tego podejścia myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo trudno akurat w tym sektorze i znaleźć pracę, i utrzymać pracę, i być zadowolony ze swojej pracy. What's next? Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to też jest rzecz, która ja usłyszałem słuchar słuchar. ja o tym nie wiedziałem i chciałem powiedzieć wszystkim, którzy ewentualnie nas słuchają. Nazywa się rzecz kursera, c o u r s e r ORG. Strona jest najprostsza na świecie, natomiast zawartość i jakość tego kontentu totalnie nie powaliła. Tak. Polecam, szczególnie polecam wszystkim, którzy nas słuchają, akurat um, kurs na temat gamifikacji jest nieprawdopodobny, prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Pensylwanii. E, bardzo wysokie. Jak... To jeszcze powiedzcie, jak, jak te kursy tak. wyglądają. to, jest, czy to tak. jest coś takiego, jak znamy. Z e edukacji na naszych uniwersytetach. Więc, że co jakiś czas, tydzień jest nowy materiał? Czy jak to wygląda? Nie tak, materiał jest nowy, ale jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się, urzekła mnie zupełnie. Otóż są prace domowe, które, które oni mówią, bardzo prosilibyśmy cię, żebyś wykonał swoją pracę samodzielnie i później o, otrzymuj I znowu elementy gamifikacji. Są tam jakieś certyfikaty, które się dostaje z tym, one nie mają znaczenia. E, prawnego, czy e, w, do swojego CV pewnie tego nie wpiszesz, ale fakt, że... To, to jest trochę taki ekspiractwem. Fakt, że ktoś mi ufa, że ja sam to zrobię, powoduje, że jest, byłbym kompletnie e, zdruzgotany i zawstydzony, gdybym nie zrobił tego sam. Mhm. Kursy są bardzo wysokiej jakości. Wideo, mamy wideo, tak? Mamy oprócz zawartości wideo, mamy wszystkie, całe curriculum i całe, mamy bibliografię i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest dostępne tam. Nie ma tam Zadałem. praktycznie, hmm. nie ma tam rzeczy, która, której byśmy nie otrzymali. Albo musieli kupić w ramach tak. kursu uniwersyteckiego. Y cały kurs, wszystkie kursy i całe kursy są za darmo. Nie ma żadnego abselu. Czy to jest nie jest organizacja pożytku społecznego? To jest absolutnie, to jest tak jak iTunes U, tylko że jest dużo więcej materiału też i tekstowego, i te prace domowe, których nie ma na iTunes U, a które też jest wspaniałe i też je polecam. Natomiast jest to kolejne miejsce, w którym możemy się kształcić i w którym możemy się dowiadywać, co się mówi na przykład w Hameryce na poziomie uniwersyteckim na temat marketingu no, w naprawdę, społecznościach, ale inne. też w każdym, możecie tam znaleźć kursy na temat historii muzyki, tak. kulturoznawstwa i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko to tam co jest tymiadów? i na, naprawdę jestem w trakcie kursu z gamifikacji muszę powiedzieć, że jakość tego jest bardzo po wysoka. Zaczynamy od samego początku, więc nie musicie nic wiedzieć o tym na samym początku. Wszystkiego się dowiecie po kolei, po kolei. Ale dochodzicie do momentów, w którym rzeczy, których doznajecie objawień, bo to są rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliście. Trzy tygodnie temu dr. Tymtosz Doligalski i Sami Linka Dawid, zobacz ten kurs. Wtedy nie, nie skumałem bra w ogóle brandu kursaria. Kursera, kursera, e, przepraszam bardzo. I to był kurs, słuchajcie, z modeli biznesowych. Dla internetowych biznesów. Nieprawdopodobny kurs. Zobaczyłem sam spis treści. Ale to jest powalający. Z Massachusetts, Stanford. Powalający. Nieprawdopodob... W ogóle Słysza. zobaczyłem filmik o tym kursie, był powalający. Ja akurat ten temat z, z głębią od paru miesięcy i jestem pod wrażeniem głębokim. I jak się nazywa ten kurs? E, tak, mam odmiennika tutaj zaraz po model, model, model thinking. Model A, thinking. Model business. thinking. Uh, Scott Page. In this class you will learn how to think with models and use them to make sense of companies around, around us. Czyli generalnie mamy jeden kurs i jest zupełnie za darmo, który mógłby rozwiązać większość problemów e, Doliny Krzemowej. <laughs> <laughs> to nie jest to modele biznesowe, <coughs> tak? są modele... Nie, też jest, spoko, e, jest, samochód, to jest w sensie porównać sobie swoje, na przykład swoje wykłady, które się ma na hmm? to jest Tak, swoje wykłady, swoje wyobrażenia na temat tego, co jest prawdą. E, to są akademicy, oni mają dostęp też do bigger data, że tak powiem. Ale co jest ciekawe, bo chciałem dodać coś jeszcze dodatkowego, mm -hmm. e, to jest news, newsa, news od kilku dni, czyli świeży, Stanford na, w tej jesieni uruchamia, żebym teraz nie skłamał, kilkadziesiąt, to jest chyba 40, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć na 100%, no kursów darmowych online, czyli Stanford uruchamia się Online, za free, dla każdego, kto chce skorzystać z tego. I co jest fajne, jeśli chodzi o Stanford, Stanford zawsze było moją ulubioną uczelnią w Stanach Zjednoczonych, może poza masem, ale Stanford zachowuje się trochę jak deweloper open source'owy. Tak. Nie interesuje go platforma, na której zostanie poddany ta treść. Oddaje wszystkim platformom swoje treści i Stanford był jednym z pierwszych uczelni, które pojawiło się na ITUSU. <śmiech> Nie, jedna... Nie, ale słuchaj, Niektóre z wykładów Stanforda na iTunes U są na takim poziomie, że moim zdaniem studenci tych, słuchacze tych, tych wykładów mogliby spokojnie zdawać egzaminy na Stanfordzie i zdaliby je z powodzeniem. i o tym wam mówimy tylko dlatego, że dostęp do wiedzy jest nieograniczony. Chodzi nie tylko o granice waszej chęci do wiedzy. Darmowych źródeł wiedzy jest dość, żebyście mogli dowiedzieć się tego, co najlepsi specjaliści w danych kategoriach, a w marketingu, jakbyśmy nie, nie, nie chcieli, żeby tak było. W marketingu wciąż Amerykanie są odrobinkę z przodu, z tego odrobinkę. względu, że mają, że mają pewne... Um, wstępne, źródłowe czy fundamentalne doświadczenia, których my nie mieliśmy okazji mieć. I to, to jest bardzo proste, tak? To, że byli Mad Meni i było Madison Street i że był ten Nowy Jork, który próbował kłamać, oszukiwać i który próbował przekonać, że chcesz jeść bekon, te doświadczenia zbudowały marketing na poziomach, na których my wciąż nie, jak my się po prostu musimy chodzi. <laughs> jest, nie, serio. Ja akurat może nie chcę być jakąś falipiętą i zrobić z siebie wielkiego profesorka, ale jednak trochę, bo byłem dłużej tej uczelni właśnie poza tym magi magister, i jestem jednocześnie na, na uczelni i wiem jak tam się, jakim językiem się posługuje i słyszę ten język, którym my posługujemy się w branży. Co jest ciekawe, osoby, które nawet studiują na podstawowych studiach marketingu internetowego na Zniha, nawet one, które powinny być o tym poziom wyżej, my pojęcia, mhm. marka, przedsiębiorstwo. Mhm. I to jest w ogóle. To jest, to jest tak po tak prostu y, powszechne, że to się w głowie nie mieści. Ludzie nie rozróżniają poje, y, pojęcia marka, przedsiębiorstwo. Wszędzie to marka mówi, marka zrobi, marka powinna zrobić. To jest, to, jest, to jest wszystko takie no jest niesamowite. Dlatego polecamy wszystkim kształcenie się. Są źródła, i akurat kursera jest źródłem, które z czystym sumieniem polecam. Możemy polecić, dokładnie. I oczywiście Altium. Altium jest mniej interaktywny, to jest to. You, natomiast jeśli chodzi na przykład o kursy językowe, o, oh, wspaniałe. Wspaniałe. I E, w końcu e, chcę wam powiedzieć o maleńkiej rzeczy. Wszyscy żeśmy ją widzieli i wszystkich, u wszystkich nas wywołał uśmiech na twarzy e, Czyli Bing. Bingie Dawn. Bingie Dawn jest akcją Microsoftu promującą Binga i która w, na dowolnym query, na dowolnej haśle wyszukiwania. Porównuje wyniki. wyniki. Nie pokazując Ci, które są Google'a, które Binga. Porównuje wyniki tych dwóch wyszukiwarek, a Ty musisz za każdym razem zagłosować, które podobają Ci się bardziej. I według ich statystyk, które nie wiem, czy są prawdziwe, czy nie, nie ee, dwukrotnie częściej ludzie wskazują na Binga jako na wyszukiwarkę, którą by preferowali. Ja znaczy zrobiłem. Google? Ja tak, gdzieś Google. Ja zrobiłem sobie ten test. Miałem. W w sumie, w sumie była przewaga Google'a, ale generalnie było więcej remisów niż bym się, hmm. z, niż bym ja się spodziewał. A szukaliście polskich rzeczy? Czy się sprawy, to jest problem tego też. Szukałem i takich, i takich, żeby szabana, dać szansę od oglądacza. Niestety pracują na tych angielskich silnikach i szukanie jakichś polskich rzeczy nie zawsze dobrze Tak, dobrze Ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o wyszukiwania na Google hasła um, meksykańskie jedzenie Warszawa, Google wygra za każdym razem moim zdaniem, natomiast żeby dać szansę obu przeglądarkom wyszukiwałem rzeczywiście hasła bardziej ogólne czy międzynarodowe i wygrał Google, ale yy, za 9 nie... dobre jest Bing. Bing jest za 9. I teraz moje pytanie jest do was takie, dlaczego nie, dlaczego nie korzystamy z Binga? Jaki jest... Jaki jest nie dla mnie Czy to dla jest intencja intelektualna jest, nasza? Dla mnie Google to jest już, wiesz, to jest po prostu... Marka to z... nie jest marka, to jest element prób... przepraszam funkcjonowania w internecie. No i to mm -hmm. jest tak, jak mówią ludzie, Google it. Dla mnie to jest po prostu to. Inna sprawa jest taka, że Google jest spięty z bezpośrednio w Chromie i w Firefoxie domyślnie. No właśnie. ten Jakby tam był Bing, to w sumie można by sprawdzić. Jakoś tam dwóch przeglądarek na raz mógł sobie w jednej ustawić Binga. Już sprawdzimy, jest. dlatego że i Amazon Kindle Fire i być może wkrótce, jutro e, iPhone? iPhone i iOS'owe przeglądarki będą może wyszukiwać na Bingu. Kindle Fire już włączył Binga jego domyślą przeglądarkę. No to Widać coś... wyraźnie, że Apple nie chce mieć za dużo wspólnego z Googlem, Nie wiem, czy się odważy na wyszukiwarkę, tak? Ehm... Ale też dla mnie co jest złą reklamą Binga z kolei jest wyszukiwarka na Facebooku. Dokładnie, a poza tym w eventach są też mapy binga, które też się słabo sprawdzają. To prawda, to prawda. I co jest dziwne? I co jest dziwne? Jak się wejdzie na maps.bing.com, to widzi się najcudowniejsze mapy, jakie widziało się w całym swoim życiu. Ale mimo to, a mimo to nawet dla implementacja dla Facebooka jest tak dramatycznie zła, że w nie, nie, chcesz... nie wiem czy to jest interaktywna, tam nie jest, nie jest tak, że to w ogóle pokazuje, nie można kliknąć? By, no, właśnie e, nawet nie wiem, bo nigdy nie klikałem, bo pokazywało <grym> zupełnie słaba. inne miejsce niż jest wiedziałem, że to jest szale, to taka, miejsce. Taka, taka tak, taka... Jest zła, jest zła. Jest I w, zła. W, ogóle, ja, ja, w ogóle dla mnie właśnie Binga, była integracja z Facebookiem, sorry, ale jest słaba. Oj, ile my już minut tutaj przejęliśmy no ja dobra, jest ta mapka to no, no, się dzieje, jest no, jakość interaktywna jest, map? Jak jest, zmienić, jest. No, no, no. I tak, ale o, nie można Direction zrobić, proszę no. nie mogę w ogóle kliknąć to i nie, nie w ogóle nie możesz to, wyjść to? poza rzeczywistość tych ograniczonych funkcji, które a. Facebook zaproponował, dokładnie a mm. nie jest I... Get Direction z wielki napis a jest, <laughs> a już na... no nie no to nie jest tak fajnie zintegrowane jak mogło być więc tak e, na pewno przyzwyczajenie do marki jest ogromne, ale też moim zdaniem e, i, dlatego, i dlatego, o czym mam nadzieję mówić na przyszłym czwartku social media i dlatego właśnie e, Google robi to co robi, czyli integruje wszystkie swoje siły w jedną e, rzecz. Wiemy już teraz, że oglądalność mm, strony głównej homepage'a Google'a spada jest ogromna, bo to jest wciąż sto kilkadziesiąt milionów dziennie, tak? ale spada. Spada. Tak, dlatego, że ludzie używają Chroma i używają Firefoxa do tego, żeby w, w bezpośrednio z okna URL-a wyszukać rzeczy, o której, o której im chodzi. Tak? Więc oni wiedzą, że nie muszą chronić w sposób tak obsesyjny strony domowej Google'a, jak chronili ją za Też czasów, nie. kiedy Marisa Mayer nie była szefem Yahoo, tylko była nie. jedną z pierwszych Google, tak? I w związku z tym ja myślę, że ta integracja jest właśnie tym. To, że jeden element całej tej układanki pod tytułem Bing, mamy jedno doświadczenie z mapą Binga i cała wyszukiwarka Binga wydaje nam się trochę mniej atrakcyjna niż wydawała nam się wcześniej, jedno doświadczenie z, z y, live.com i jego socialowymi wtyczkami i cała ta zabawa w live.com wydaje nam się mniej atrakcyjna. Wszystkie te rzeczy powodują, że Integracja bardzo mocnych propozycji, a Gmail, Maps i Lokal y, Google są bardzo mocne, że integracja ich wspiera samego serca jako takiego. I myślę, że to jest właśnie ja ta tajemnica, której oni szukają. Tam jest, czy, tak w skrócie, trzy zdania. O czym będziesz mówił na najbliższym czwartek, to się im Więc tytuł mojej prezentacji <laughs> będzie prawdopodobnie czymś w rodzaju, przepraszam, myliłem się, Naprawdę. czym jest Google Plus. Eee, jesteś gorszym, czy lepszym? Jest czymś zupełnie innym. Ale lepszym? Czy gorszym? Eee, lepszym dla Google'a, ale... Gorszym ale gorszym ale gorszym. lepszym dla Google'a i co lepsze? Lepszym dla Facebook'a. Dlatego, że zdaje się, że Google Plus zrezygnował, a być może nigdy nie miał tego na myśli, a ja byłem głupi. Zrezygnował chyba z pomysłu z biciem się na social networks. I teraz e, tworzy social layer z, warstwę e, społecznościową zamiast sieci społecznościowej i raczej będzie dodawał integrował społec... będzie integrował społeczności wewnątrz swoich tak. własności niż przesyłał ludzi z gmaila wewnątrz social network będzie integrował facebooka? nie no właśnie, to jakie społeczności będzie integrował? Swoje? nie, będzie, będzie integrował z, z, z plus jedynką ja z plus jedynką i z tym całym e, z całym systemem zależności między osobami będzie integrował Gmaila, kalendarz, mm. eventy itd. tak dalej, której nie można prawie na niej już wejść. Naprawdę jest cudem świętym jak się uda wejść na swoją własną Picasso, bo gdzie jakbyś nie wszedł to wchodzi na foto z Google Play i jesteś na plusie. No dobrze, no to mamy zapowiedź prezentacji do Kamila na Tak Pan jest. Polidia. No I to jest właśnie tyle, ile chcieliśmy wam dzisiaj powiedzieć. Dziękujemy Wam bardzo. Serdecznie. Dziękujemy. Dawid Pacha, agencja mewtu.pl, social media, socialdesk.pl, <laughs> socialdesk.pl. Kamil Jetkiewicz, socialdeli.pl i social5. Michał Ida, Żegnamy. Dziękujemy.